Cześć, jestem Krzyszman, a wysyłacie kolejnego już 22 i pół odcinka podcastu jest Głupoty. W dzisiejszym odcinku będę mówił o komiksach, tak jak wcześniej obiecałem. Będzie odcinek komiksowy Taka nowość Odcinek komiksowy będzie podzielony na dwie części Pierwsza część będzie Właśnie tą, którą dzisiaj usłyszycie Będzie o y, Ogólnie o tym, co ja lubię w komiksach Jakie komiksy czytam Czy w ogóle czytam komiksy y, Następna część będzie Nie wiem, za miesiąc może jakoś tak y, Będzie to Odcinek o O mojej kolekcji komiksowej Po prostu bo trochę tam tego jest. Znaczy nie dużo, mało właściwie, ale coś tam jest akurat na jeden odcinek. Druga nowość to taka, że jednak nie będzie tej ściepy takiej szeroko pojętej. Z różnych powodów jednak konta nie będę miał. i tutaj kilka czynników wchodzi, nie będę o nich mówił, ale jednak nie będę miał konta. No i jeżeli chcecie coś tam dać, to możecie Pocztą Polską wysłać, chociaż wątpię, żeby ktoś tak raczej dał. No to dlatego to... Chociaż może dazu to zostawię tą ściepę. No to dlatego właśnie... Nie zbieramy już na Zuma, zbieramy na Olympusa VS WS400S VS, VS Jest to amerykańska wersja Olympusa WS450S na którym powstawały pierwsze odcinki hookafonu, chociażby Więc możecie sobie zobaczyć jakie były pierwsze odcinki hookafonu Taka będzie jakość Może jak dołączę mikrofon zewnętrzny będzie trochę lepsza No bo po prostu na to mnie będzie stać i będzie git Dlaczego wezmę tą amerykańską wersję? Bo w sklepie jednym jest taniej. Za 189 zł już mamy już mamy dobrą jakość. Zastanawiam się też czy nie brać, czy nie wziąć też wersji, czy nie wziąć wersji, na, którą, na, na której nagrywa kogut domowy, czyli to jest WS500S czyli ta amerykańska wersja kosztuje ona 240 zł. o 50 zł więcej niż ten, ten poprzedni, a jakoś powinna być lepsza. To się zastanowię, ale chyba jednak tą 500 wezmę. Yy, no, na razie, na razie jest wszędzie ogłoszone, że na 400, na 400 zbieramy, yy, no i będzie nic. No. Yy. No to dzisiaj odcinek o komiksach, zapraszam. w praca chyba stała się wymówką, by dyktafon wjeździ na palce na pacę na na pacę Bez pośpiechu, ręcz pomału, wszemku przemku rodzi się dylema Czy nagrywać back prak sygnału, gdy wychodzi, nie na temat Nie, nie na, na temat. temat, nie na temat, nie, wychodzi? nie na temat, gdy wychodzi Po ile zbierać dźwięki, taki obrał w życiu cel Możesz go usłyszeć dzięki braku sygnał prak Tak, należy się Przemkowi, bo, nie, bo dzięki niemu mamy tu wspaniałą stronę, z nowymi playerami, ogólnie z bajerami, y, nawet ze statystykami, y, ale muszę się jeszcze o statystyki go zapytać, ale dzięki niemu wszystko mamy, y, w jego, na jego hostingu mam. Mam stronę, nawet została domena cocc, to co jest bardzo fajne, bo już nie brzmi jaskinia.podcasty.pl, tylko jaskinia COCC No i jest bardzo fajnie, jest bardzo fajnie, więc należy się mu i go, ogólnie to brawa dla niego. Tak, no to może o komiksach powiem. Więc tak, moje pierwsze spotkania z komiksami. Więc może nie tyle z komiksami zaczynałem, a co co z bohaterami komiksów. Więc na pewno pierwsze co było, pierwsze moje spotkanie to był telewizyjny Spiderman, taka kreskówka emitowana na stacji Fox Kids. Kiedy byłem Małym berbecem, nie wiem, ile, jak miałem... Już chyba jak miałem 4 lata, to się z tym zapoznawałem. Ewentualnie jak miałem 5. Ale to już chyba 4. Więc bardzo podobał mi się ten Spider-Man, te jego wyczyny, te jego przygody. No i coś tam miałem w głowie, że to jakiś komiks chyba jest z tego, ale głównie go znałem jako bohatera serialowego, filmowego. Hmm. Następnym spotkaniem już bardzo komiksowym był Mix Comics. Kiedy w sklepie, kiedy byłem gdzieś z mamą, a muszę GG wyłączyć go, mi ciągle coś tam robią. Yy, no wiadomości przesyłają że są dostępni. <śmiech> Moim pierwszym faktycznym spotkaniem z komiksem było, kiedy to chyba z mamą poszedłem do sklepu, zauważyłem y, gdzieś y, gazetę, który był dołączony jako prezent-pistolecik. No i zobaczyłem, że tam na obrazku jest Kingpin, y, y, czyli taki jeden z spider Spidermana. Nawet występował w bajce. Więc, wow, spajdźmy Zobaczyłem, przerzuciłem wzrokiem. Wow, fajne. Przydałoby się coś takiego mieć. Więc, wo, przepraszam bardzo, nie wiem co mi się dzieje teraz z żądkiem. Piłem kolej, mi się tak odbija. Teraz dawno kolej nie, nie biłem, a potem nadszedł. Teraz robię, no to. Yy, no to. Głównym wrogiem Spidermana był King w tym komiksie. Przeglądam, patrzę, wow, fajne. Mówię, mamo, kub mi. Mama mówi, nie teraz. Ja mówię, mamo, kub mi, tak w kółeczku chwilę się pobawiliśmy. Później zadowolony z komiksem w ręce poszedłem. Nie pamiętam nawet, czy ten komiks nie czytała mama, czy już sam go czytałem. Ale chyba że sam go czytałem, chociaż byłem jeszcze w przedszkolu. To jest fakt. Nie, komiks dostałem, jak byłem w przedszkolu, pamiętam. Pamiętam, bo tydzień później przyniósł do przedszkola mój kolega taki tam komiks, z tym, że on no, o, przyniósł tydzień później ten komiks, ja miałem go wcześniej, więc na pewno to było w przedszkole. Więc chyba już czytać sobie bo potrafiłem. Pamiętam, że na ścianie chciałem sobie robić taką wystawkę więc. Na szafie, na szafie, przepraszam. Powycinałem sobie kawałki komiksów, na których cały Spider-Man, że nie miałem taśmy klejącej, to przykleiłem klejem do szafy yy, no, kawałki Spider-Mana. Tam, gdzie pisało Spider-Man na początku, zmieniłem na spider bo uznałem, że to jest błąd panów, którzy napisali w druku: powinno pisać spider a nie Spider-Man. No. no, później zawsze dostałem, oczywiście, niezły. Niezły krzyk, że czemu niszczę szafę? Oczywiście w szafie się nic nie stało. Trzeba było zdzierać później te elementy papieru. No, myślałem, no, mały byłem taki niekoniecznie mądry. W ogóle kiedyś mogę zrobić odcinek o rzeczach, o głupich rzeczach, które zrobiłem. Z, jak miałem, jak no, do wieku powiedzmy, do drugiej klasy podstawówki, bo kilka takich rzeczy było. Jak na przykład chciałem się pobawić w cytarzaka albo y, upadłem ze schodów i umierałem, no to to, to, to to będzie później. Y, no, więc y, jeszcze po tym Spider-Manie doszło regularne kupowanie tego czasopisma Mix Comics, co tego bardzo fajne to było, bo tam były komiksy po polsku dla dzieci takie. Tam Spider-Many były później X-Meny, Batmany Jakieś takie polskie, polski, polski zefir, czy jakoś tak też było. To było bardzo fajne, dodawali prezent, do tego to kosztowało chyba około 5 złotych, więc jeśli byłeś dzieciakiem, mogłeś sobie, y, mogłeś sobie kupić to i cieszyć się, że masz komiks, bo tak to, to komiksy z komiksami w Polsce marvelowskimi takimi tam to nie za fajnie z tego co wiem stoi, chociaż się tym nie za bardzo interesuje. No, y, więc y, dalej. Y, Jakieś pierwsze zaszyty do tego dochodziły, jak patrzyłem jakieś ulubione postacie z telewizji na przykład. Wiem, że kiedyś sobie y, komik ze Star Warsów kupiłem, bo był, później nie wiedziałem, o co chodzi, bo myślałem... Y, generalnie ze Star Warsami to ja miałem taką dziwną trochę historię. myślałem że ta druga trilogia jest tą słuszną jedynie, że, ta, że całe Gwiazdne Wojny polegają na tym, że... Y, Młody Anakin y, przemierza galaktykę z Obi-Wanem, no i tam rozwalają różne rzeczy, nie mając pojęcia o, o niczym, co się działo w starej trylogii, ani takiej tam. Więc, o, nie wiedziałem o co chodzi w tym komiksie. Y, no i jakieś takie inne też się pojawiały. Y, niekoniecznie czasami zrozumiałe, no ale się pojawiały. Y -y. Dzięki temu Mix Comics oraz innym takim komiksom wykształciła mi się też ulubiona wytwórnia komiksów, którą do dzisiaj pozostał Marvel. Marvel jest <coughs> według mnie zajebistą wytwórnią komiksów, tworzy wspaniałe komiksy, wykrywał wspaniałe postacie, które znamy chyba wszyscy, jak Spider-Man, Fantastyczna szwórka, Iron Man, no i wrogowie oczywiście, Green Goblin, Venom. No i inne takie, co tam jeszcze, Loki, powiedzmy. O właśnie, tych głównych bohaterów jeszcze należy dać Kapitana Amerykę, bo to też dosyć ważna, ważna postać. Yy, niestety Marvela nie ma, nie ma nigdzie w Polsce, no to trudno go dostać. Czasami jakieś tam komiksy dla dzieci wyjdą, no ale trudno, żebym komiksy dla dzieci czytał. Jeśli wyjdzie coś, wyjdzie coś. Fajnego, no to gdzie jest jeszcze jakaś nutka akcji, no to mogę kupić, no ale bez przesady, przecież tam są w tych polskich to dosyć płytkie dialogi dla dzieci. No, coś mogę, coś można by znaleźć też w necie, ale w necie też bardzo ciężko. Znalazłem kiedyś stronę yy, z komiksami. Marvela, kiedy są archiwalne numery z 2004 powiedzmy dodawane, ale też strona zamarła na wakacjach mniej więcej, co no, nie jest fajne, bo pewnie nie będzie dodawała nowych komiksów. No więc to trudno z tym i na razie czytam to co mam. W ogóle na razie w ogóle nie czytam, bo to co mam czytałem po kilka razy. Trzeba będzie się wybrać gdzieś tam za granicę, żeby kupić komiksy. W ogóle jak byłem w Kanadzie, to kupiłem dwa komiksy mm, mogłem więcej nakupić, bo, yy, bo w Polsce naprawdę jest tym ciężko, a tam nawet to taniej jest. Szczególnie te archiwalne numery, gdzie za dolara mogę dostać jakiś komiks dolara kanadyjskiego w Kanadzie, yy, w samym centrum Toronto, żeby nie było złudzeń. No. Yy, aha, nie myślisz sobie, że jestem jakiś taki za bogaty, że do Toronto jeżdżę moja siostra miała taką pracę, moja siostra pracuje, taki news, miała taką pracę, że dniżki że, że, że, że były, no, że, no, tam nie wiem, ile się płaciło, 30% biletu, no to w ogóle, żeby nie pojechać. Jeszcze w samym centrum to tam to był jakiś taki motel, czy co, czy co to takiego, za, nie wiem, za kilka dolarów za noc na widok na y, bardziej luksusowych hotelach, w tym jeden nocleg 200 dolarów już no, Dobra, o y, podróżach zrobię odcinek nie wiem czy zrobię, jakieś nie mam za bogatych podróż Dobra, y, moi ulubieni bohaterowie y, Moi ulubieni bohaterowie to bez wątpienia Iron Man Kto to jest Iron Man? Iron Man to Anthony Stark y, Multimilioner właściwie właściciel firmy Starg Industries, yy, którego, którego no, są różne wersje, niektóre niektóre komiksy mówią chyba, że go podwali terroryści, niektórzy, że podczas próbnego lotu jakimś samolotem wpadł w Wir i Aim yy, ani chciało, żeby zrobił im jakiś pancerz czy coś yy, no, tak czy inaczej w jakiejś agencji terrorystycznej został podwany, załóżmy, yy, miał Połonę serce musiał sobie zbudować aparat, który by je podtrzymywał który by je podtrzymywał yy, no i miał kilka gadżetów, kilka kawałków yy, różnych rzeczy oraz yy, pro, profesora, jaką się nazywał, yy, profesora Insena do pomocy, żeby stworzyć jakiś super pancerz czy tam super broni. Yy, yy, on i profesor Insen przewietrzają tych terrorystów czy tam AIM. No i, no, i, no, i, no i uciekają stamtąd, po czym Profesor Vincent ginie, a sam Tony Stark wraca do siebie, do domu i od tej pory występuje pod pseudonimem Iron Man, walczając zło w Ameryce. Bardzo lubię to, nie wiem czemu akurat. Kiedyś mi się tak spodobało. Pamiętam, że bardzo kreskówki Iron Man nie lubiłem, która też lecała, leciała w, na Fox Kids, yy, która była kreską rysowaną podobnie do Spidermana, ale bardzo go nie lubiłem. Może dlatego, że leciał wtedy na to dla mnie porze 22.30. No tak czy owak, nie lubiłem. I przyszedł komiks jakiś, bardzo polubiłem, ale znowu, znowu bo przez Civil War go tak trochę moje emocje do niego opadły, bo dupek y, stanął po obronie rejestracji bohaterów wszystkich, a mi się to za bardzo nie podobało. Ja wolałem być z Kapitanem Ameryką. Kapitan Ameryka swoją drogą też bardzo fajnie. Iron Man nie ma żadnej specjalnej mocy, ma za to kostium, który daje mu super pancer, jakieś takie lasery i inne bajery. No generalnie chyba każdy widział, albo nie widział urywki filmu Iron Man. nimi czasy Iron Man 2, w którym była muzyka ac no generalnie to co, no to Iron Man jest moim ulubionym bohaterem ever. Następnym, ulubionym bohaterem jest bohater, o którym dzisiaj już mówiłem, czyli Spider-Man. Jest to bohater, którego na pewno wszyscy znamy. Jest to bohater, którego kiedyś ukończył radioaktywny pająk. No i dostał moce pająka, czyli mógł się wspinać po ścianach, super zręczność. Nie panowie, pajęczyni nie dostał. Pajęczynę sobie sam musiał skonstruować. Specjalne wyrzutnie pajęczyny zrobił sobie. No i się bawi, tam niszczy przeciwników. Jego głównymi przeciwnikami zawsze byli chyba Dr. Octopus, Lizard był, Green Goblin, Sandman był, kto tam jeszcze był, Electro, Mysterio... Ten, jak mi się nazywało? Ten, Kusownik... No nie pamiętam, wiem, że chodził ze skórą, tygry, skórą lwa. Mam tu gdzieś komiks Essential, gdzie, jest, gdzie mam pierwsze 20 komiksów o Spider-Manie, ale nie chce mi się po niego iść, w ogóle audycja by mi się spieprzyła wtedy. Yy, no, więc Spider-Man, Spider-Mana wszyscy znamy. No i trzeci bohater, o którym wiem mało co i jakby, czytałem o nim chyba tylko w trzech zeszytach komiksowych, yy, jest to, jest to, jest to, jest to... Kapitan Ameryka, bohater, który wykształcił się y, przy II wojnie światowej zdaje się, że miał popychać żołnierzy do walki hmm. więc y, jest to Steve Rogers, o ile się nie mylę, albo Steve Roots ale nie, Steve Rogers, Roots to chyba był w Iron Manie, ale też się mogę mylić, tak, tak to był chyba y, sier sier sier sierżant Roddy Roots y, w Ironmanie był później stał się War Machine, ale to już nieważne. Kapitan Ameryka, czyli Steve Rogers jest, zgłosił się do projektu Super Człowiek w II wojnie światowej, który miał mu dać super siłę i dał. Wygląda w niebie, wygląda, jest w kostiumie z barwami Ameryki, w którym dominuje niebieski akurat. Nosi okrągłą tarczę nosi okrągłą tarczę z z gwiazdą w środku piszcie sobie w Googlach Kapitan Ameryka, zobaczycie jak on wygląda ciekawostka Kapitan Ameryka nie żyje został zabity przez snajpera w drodze do sądu, kiedy poddał się już Iron Manowi no i to nie było fajne, bo bardzo lubiłem tego bohatera jakby w Polsce ukazywały się jego komiksy, to nawet nie wiem, czy nie byłby moim ulubionym bohaterem. No ale kapitan Ameryka że umarł to już jest skandal. Generalnie jest zastąpiony przez jakiegoś innego kapitana Ameryki, ale to już mam w dupie, bo to nie będzie nigdy ten sam kapitan Ameryka. Więc to byli moi ulubieni bohaterowie komiksowi. Yy, no i jak ja czytam w komiksach, ostatni temat dzisiejszy. Yy, otóż w ogóle nie czytam ostatnio komiksów. W ogóle ostatnio nie czytam komiksów, bo nie mam jak. W Polsce nie wydaje się jakichś dobrych komiksów, w ogóle się nie wydaje prawie, że komiksów. Yy, to najwyżej jakieś dla dzieci. Yy, jest, kupuję coś jak tanio coś jest w Polsce, to tak, jeśli jest coś w okolicach 5 zł, no to mogę zakupić, poczytać i, i fajnie jest, no. yy. Więc ja w ogóle nie czytam komiksów ostatnio, bo no, nie mam jak w internecie, w internecie też coś nie ma za bardzo. A, jeśli, a, dzisiejszym, a po dzisiejszym odcinku się wywnioskować, że ja z komiksów to raczej peleryny, superbohaterowie, no to moja bajka tutaj nie jakieś takie inne komiksy, tylko no, raczej superbohaterowie. No to tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli chodzi o sam temat. Nie wiem, czy nie wiem czy potraktowałem sprawę tak samo jak z odcinkiem książkowym, może wyszło trochę lepiej. No i to jest generalnie na tyle. Jeszcze chcę Wam powiedzieć, że następny odcinek, tak jak już mówiłem, będzie o... będzie o Kapitanie Ameryce... nie, ja gada Będzie będzie, będzie o mojej kolekcji komiksowej. W tej kolekcji na pewno znajdą się jakieś spider Spidermany, na pewno znajdą się jakieś Ironmeny, na pewno znajdą się jakieś, na pewno znajdą się jakieś nawet Transformery. Transformerów to ma, nawet mam dużo. Mam chyba jednego Ghost Ridera, ale to, to, to, to wam powiem nie wiem, za miesiąc, za około miesiąca. Teraz, słuchajcie, pewnie jeszcze nagram do tego czasu odcinek, ale, ale możliwe, że nie. Więc nie ma mnie w dniach, zaraz Wam powiem, zaraz Wam powiem kiedy, nie ma mnie w dniach od, od chyba 18 do 24 albo 23, 23 już mogę być bo 24, ponieważ jadę do mojej babci, mam wtedy ferie. Akurat wypadło tak, że wtedy nie za śmierci mojego dziadka, więc raczej trzeba by było tam być. No najprawdopodobniej nie będę miał internetu, więc będę, będzie regulowało mnie gra na gitarze, gra w Warcrafta, czy oglądanie jakichś filmów głupich, słuchanie odwyku, bo dostałem płytkę ostatnio odwykową bo wygrałem konkurs w, na, konkurs, konkurs w nocach na Odwyku, więc będę słuchał Odwyku, będę czytał jakieś tam książki, Biblię nawet wezmę ze sobą. No i będzie fajnie generalnie. No to tyle dzisiaj. Mówił Krzyszman. do zobaczenia w następnym odcinku, do usłyszenia. Nagrywajcie polskie podcasty i, nie wiem, kochajcie i lubcie się. Cześć.